Według najnowszych danych pochodzących z raportu kwartalnego zatytułowanego Kondycja rynku nieruchomości przygotowanego przez Nationwide Insurance kondycja rynku nieruchomości jest dobra. Na podstawie zgromadzonych danych z 400 obszarów metropolitalnych Nationwide Insurance stwierdziło, że większość miast otrzymała ocenę pozytywną lub neutralną. Przy czym 40% rynków realnościowych uznano za będące w bardzo dobrym stanie. Jedynie 1% badanych rynków oceniono negatywnie. Przystępność cenowa różna w całym kraju. Wszystko zależy od tego, gdzie mieszkasz.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 Kupowanie jest nadal preferowane ponad wynajem. Coraz więcej dowodów sugeruje, że zakup domu jest mądrzejszym posunięciem niż wynajem. Jeden z uniwersytetów na Florydzie opublikował niedawno wskaźnik rynku realnościowego, który to sugeruje, że posiadanie domu na własność stanowi lepszy wybór. Ekonomista do spraw nieruchomości Scalech of Business i jeden z autorów tego wskaźnika mówi, że posiadanie domów na własność buduje w znacznej części kraju większą zamożność gospodarstw domowych niż wynajem. Zauważył on również, że najpopularniejszymi miastami, w których kupowanie przeważa nad wynajęciem są m.in.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 Nie patrz, Madziu. Znajomy polecił mi swojego adwokata. Powiedział, że jego dzieci śpią spokojnie już od dawna. Mamusiu, dzwoń do tego pana. Ja nie chcę zmieniać szkoły.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 Bye-bye. <laughs>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 posiadłość.co.m Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847 647 4000. posiadłość.co.m Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Mediowego magazynu Posiadłość Wiadomości z rynku nieruchomości Popyt na nieruchomości może być znacznie większy niż oczekiwano. Nowe badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association zauważa, że zmiany demograficzne w Stanach Zjednoczonych doprowadzą wkrótce do bezprecedensowego popytu realnościowego. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie 15 milionów 900 tysięcy nowych gospodarstw domowych. To 2 miliony więcej niż przewidywano jeszcze w zeszłym roku. Głównym czynnikiem wzrostu popytu na zakup domów będzie ciągle rosnąca liczba populacji i polepszenie sytuacji gospodarczej. Zbliżający się kryzys przystępności cenowej dla najemców. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Wspólne Centrum Studiów Mieszkaniowych, Joint Center for Housing Studies Uniwersytetu Harvarda, obciążenie finansowe wynikające z wynajmu jeszcze się pogłębi. W USA istnieje około 40 milionów najemców, z czego jedna czwarta wydaje ponad połowę swoich miesięcznych zarobków na czynsz. Ekspert do spraw nieruchomości CNBC ostrzega, że liczba ta jeszcze wzrośnie. Z analizy danych Harvarda wynika, że nawet gdyby zarobki wzrosły szybciej niż czynsze, liczba najemców wydających większość swoich dochodów na czynsz pozostanie na rekordowo wysokim poziomie. Wzrosty kapitałowe dla ponad 700 tysięcy nieruchomości w drugim kwartale. Kolejny tydzień? Kolejna dobra wiadomość ze świata nieruchomości. CoreLogic, globalna firma zajmująca się informacjami na temat nieruchomości, ogłosiła w tym tygodniu, że w drugim kwartale tego roku 759 tysięcy amerykańskich nieruchomości odzyskało swój kapitał, co przekłada się na 1,5% spadek liczby domów z ujemnym kapitałem własnym w ujęciu kwartał do kwartału. Ujemny kapitał własny oznacza, że właściciele domów są winni więcej niż wartość ich kredytu hipotecznego. Ten spadek liczby domów będących w tarapatach wynika głównie z aprecjacji cen na wielu rynkach w całym kraju. Gdy mieszkaniowe dopadną problemy, zadzwoń po prostu do nas. My pomóc umiemy. 847-647-4000 847-647-4000 Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Koniec części pierwszej.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost liczby pozwoleń. Zgodnie z nowymi danymi Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Departamentu Handlu liczba pozwoleń na budowę wzrosła w sierpniu o 3,5%. Podczas gdy liczba nowych budów spadła w tym samym okresie miesiąc do miesiąca. Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów National Association of Home Builders zauważa w swoim raporcie, że wzrost liczby pozwoleń oznacza zaufanie budowniczych. Dwie rzeczy ułatwiłyby budowniczym życie. Więcej gruntów, na których można by budować domy oraz większa liczba wykwalifikowanych pracowników do ich stawiania. Wzrost zadłużenia hipotecznego dobrą wiadomością dla rynku realnościowego. Według nowego raportu opracowanego przez portal finansowy Bloomberg News osiągnęliśmy punkt zwrotny na rynku nieruchomości w USA. Wzrost niespłaconego zadłużenia hipotecznego o 0,5% w ciągu ostatniego roku sugeruje, że standardy udzielania kredytów mogły ulec złagodzeniu. Ostatnie zwiększenie całkowitego zadłużenia hipotecznego w ujęciu rok do roku miało miejsce w 2008 roku na początku kryzysu realnościowego. Rozluźnienie standardów kredytowych następuje w tym samym czasie, co przyrost zatrudnienia. To dwa czynniki, które będą nadal stymulować ożywienie rynku nieruchomości. Nowa opcja ubezpieczenia domu obniżająca koszt ubezpieczenia. Artykuł opublikowany na stronie Realtor.com ostrzega właścicieli domów o napływie kontraktorów mogących pośrednio windować ceny ubezpieczeń domów. Pukają oni do drzwi właścicieli domów i wmawiają im, że potrzebują oni nowego dachu lub obicia ścian zewnętrznych, tak zwanego sidingu, ze względu na uszkodzenia spowodowane wiatrem i gradem, kosmetyczne naprawy uszkodzeń, które w rzeczywistości mogą nie być konieczne. Firmy ubezpieczeniowe często klasyfikują wgniecenia i wgłębienia w wywiecznikach dachowych, gontach lub aluminiowej oblicówce jako uszkodzenia kosmetyczne nieruchomości kiedy w jednym regionie zgłoszonych zostaje kilka roszczeń o tego typu pracę cena jaką wszyscy płacą wraz z tymi którzy nie wnieśli roszczeń może wzrosnąć ponieważ ubezpieczyciel postrzega ten region jako charakteryzujący się większym ryzykiem dodatkowych roszczeń ostrzega artykuł realtor.com nic nie można zrobić w obliczu szalejącej burzy, która niszczy kilka domów w Twojej okolicy i ostatecznie podnosi ceny wszystkich, ale możesz pomóc ograniczyć własne roczne koszty ubezpieczenia domu dzięki mało znanej opcji wykluczenia uszkodzeń kosmetycznych. Amerykańskie Stowarzyszenie Usług Ubezpieczeniowych American Association of Insurance Services stworzyło tę opcję w 2013 roku, dostępną prawie we wszystkich Stanach z myślą o ochronie konsumentów przed oszustami i próbie utrzymania stawek ubezpieczenia domu na bardziej przystępnym poziomie. Właściciele domów mogą sami zdecydować, czy chcą płacić za ubezpieczenie uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych wiatrem i gradem? Jeśli uszkodzenie ma wpływ na bezpieczeństwo i konstrukcyjną funkcjonalność domu, polisa ubezpieczeniowa domu nadal pokrywać będzie konieczne naprawy. Dodając to wykluczenie od uszkodzeń kosmetycznych, właściciele domów oszczędzają pieniądze na ich rocznych składkach ubezpieczeniowych od 100 do 500 dolarów. Jak wynika z danych Instytutu do Spraw Informacji Ubezpieczeniowych Insurance Information Institute same tylko roszczenia z tytułu uszkodzeń spowodowanych przez wiatr i grad przyczyniły się do około 40% wszystkich roszczeń ubezpieczeniowych w ciągu ostatnich 5 lat. A wiele z tych roszczeń może dotyczyć drobnych napraw kosmetycznych, takich jak niewielkie zarysowania i drobne wgniecenia sidingu, co do których wmówiono właścicielom domów, że są pilniejsze niż to ma miejsce w rzeczywistości. Sprzedaż nowych domów na najwyższym poziomie od 2008 roku. Sprzedaż nowo wybudowanych domów jednorodzinnych wzrosła we wrześniu o prawie 6%, osiągając dostosowaną sezonowo-roczną stopę w wysokości 552 tysięcy jednostek poinformował w czwartek Departament Handlu. To najlepszy miesięczny wynik sprzedaży nowych domów od lutego 2008 roku. Jednak liczba ta nadal pozostaje daleko w tyle za poziomem wynoszącym 706 tysięcy jednostek, wynik, który jest uważany za 30-letnią historyczną średnią sprzedaży nowych domów. W dalszym ciągu nasi członkowie donoszą nam, że bardziej poważni nabywcy domów powracają na rynek, mówi Tom Woods, prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów. Firmy budowlane stopniowo dodają zapasy nieruchomości, aby zaspokoić przyszłe potrzeby w miarę jak borykają się z niedoborami parceli budowlanych i siły roboczej. Region północnego wschodu, gdzie sprzedaż nowych domów poszła we wrześniu w górę o 24%, odnotował wzrost wyższy niż w jakimkolwiek innym regionie w Stanach Zjednoczonych. Południe również odnotowało 7% wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca, a Zachód doświadczył 5% zwyżki sprzedaży nowych domów. Środkowy Zachód był jedynym regionem w USA, który we wrześniu doznał 9% spadku sprzedaży nowych domów. Ogólnie rzecz biorąc zapasy nowych domów na sprzedaż osiągnęły we wrześniu poziom 216 tysięcy jednostek, co przy obecnym tempie sprzedaży stanowi podaż na 4,7 miesiąca. Dzisiejszy raport wskazuje na uwolnienie stłumionego popytu realnościowego w miarę jak poprawia się ogólna sytuacja gospodarcza, rośnie zaufanie konsumentów, a oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostaje na niskim poziomie – mówi David Crow, główny ekonomista National Association of Home Builders. Rynek realnościowy powinien przez resztę 2015 roku nadal posuwać się do przodu w umiarkowanym, ale bardziej stabilnym tempie. Wzrost podatków od nieruchomości Według nowej analizy przeprowadzonej przez Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, pobory podatków od nieruchomości wzrosły w ciągu ostatniego roku o niemal 13 miliardów dolarów lub prawie 3%. Pobory podatków od nieruchomości, w tym podatków od nieruchomości komercyjnych i podatków majątkowych wyniosły w ciągu ostatniego roku 503 miliardy dolarów. Podatki od nieruchomości mają kluczowe znaczenie dla finansów społeczności lokalnych i stanowią 39% stanowych i lokalnych wpływów z podatków. Wzrosty poborów podatków stanowych i lokalnych innych niż od nieruchomości wyprzedziły w ostatnich latach wzrosty wpływów z podatku od nieruchomości, ponieważ doświadczyły one największych spadków podczas recesji, zauważa National Association of Home Builders na swoim blogu zatytułowanym I on Housing. W trzecim kwartale 2010 roku wpływ zepchnął udział podatku od nieruchomości łącznych przychodów z czterech głównych źródeł z wysokiego poziomu 45% do nieco powyżej 39% w drugim kwartale 2015 roku. Ekonomiści National Association of Home Builders podkreślają, że obecny udział jest zbliżony do wynoszącej 38% średniej sprzed boomu